Strawny Piegus to jest ta odmiana, o którą dotąd zawsze rolnicy pytali i pytają nawet i dzisiaj przedstawicieli handlowych Lima -Greł. No niestety strawnego Piegusa już nie ma. W związku z tym ja pytam pana Jeremiego Wałka, co w zamian? Ludzie przyzwyczajają się do pewnych odmian, ale to wcale nie znaczy, że, że, że nie ma następców takim następcą jest właśnie to, co dzisiaj dostaliśmy, czyli 233 która jest następcą Piegusa, bo wiadomo, że kto się uprze i będzie chciał kupić Piegusa, to go po prostu w tym roku nie kupi, bo czas życia danych odmian jest limitowany. Różni się ta nowa odmiana tym, że oprócz tego, że ma idealne parametry, jeśli chodzi o kiszonkę, czyli dużo energii we włóknie i tak dalej, to jeszcze rewelacyjny pląd ziarna. i Do tego idziemy. I klasa wczesności v 240 do 250 też można z powodzeniem uprawiać na terenie całej Polski no i zachęcam do kupna tej odmiany. Czyli jest pewien postęp, jest ona lepsza od Piegusa. Nie warto się przywiązywać do tego, co sprawdzone, ale próbować nowości następców. To główne motto, z którym ja tu dzisiaj przybyłem, to jest właśnie ta innowacyjność, bo można dostarczyć... Najlepszą genetykę. Można dostarczyć programy typu LGNA, typu Hydraneo, gdzie pani była, ale z tego może rolnik, który ma podane na cacy pewne nasze programy, może to wszystko zmarnować. Także jeśli chodzi o genetykę, postęp genetyczny na pewno jest, natomiast główna sprawa to dotyczy tego, jak agrotechnicznie rolnik sobie z tym wszystkim poradzi. Bo postęp genetyczny jaki taki jest, jak jest wszystko dobrze, wtedy ten postęp widać. Natomiast w, w latach takich jak są teraz, jak, bo pogoda się zmienia, dużo zależy właśnie od rolnika. Jak uprawi pole, co z tym wszystkim zrobi, jak policzy, jeżeli zmarnuje to, co mu się podaje. A po tych badaniach, które my pokazujemy, rolnik marnuje wiele rzeczy bardzo prostych, podstawowych, to po prostu niech nie liczy, że dostając najnowszą genetykę, będzie miał najwyższe plony. To zależy od niego, jak on to wykorzysta. Nie od wczoraj wiemy, że wykorzystujemy genetykę odmian w około 50%. Pytałem kolegów z Francji, z Anglii, co można zrobić, żeby porównanie plonów zachodnich do polskich by, by było mniej więcej wyrównane. Więc powiedział genetykę, genetyką, oczywiście, tylko nie ma co liczyć, że jak ktoś posieje kukurydzę i będzie susza, że mu wyrośnie plon, czy jak ktoś dostanie dobrą genetykę i nie przygotuje dobrego silosu, to będzie miał więcej leka. To jest ważne, jak rolnik sobie z tą genetyką poradzi. czy ma zrobić tak, żeby tej genetyce pomóc i wtedy ona zaprocentuje zyskiem. To znaczy jakie są najczęstsze błędy, które my rolnicy popełniamy? Bardzo proste. No. Jeżeli my przebadaliśmy parę tysięcy silosów na przykład, w największych gospodarstwach nawet w Polsce, nie będę wymieniał. Jeżeli silos nie spełnia parametrów ubicia, rozumienia ziarna, pocięcia sieczki, Termin zbioru przede wszystkim, zanim się to wszystko zrobi, no to, to, to, to nie ma co oczekiwać, że genetyka najlepsza nawet ściągnięta z kosmosu da, da, da, da plon w postaci większej wydajności mleka, dlatego że to są parametry, które decydują, decydują o tym jaka będzie wydajność tego, tej, tej krowy, prawda, czyli dostarczymy najlepszym genetykę, a my jesteśmy firmą, która żyje głównie z nasion, bo najpierw Panie redaktorze, są nasiona, potem wchodzi to co tu widać na agrotechu, czyli kombajny, nawozy, chemia i tak dalej, ale na początku jest właśnie ten nasiona. na początku jest rolnik, nasz odbiorca najważniejszy i ostateczny, jeżeli on to zmarnuje a na to wygląda, to nic z tego nie będzie. I tu apeluję już po raz kolejny, bo to już nie jest mój pierwszy wywiad, żeby tego po prostu nie zaprzepaszczać. No, ale jeśli chodzi o zbiór, o termin zbioru, czy o parametry tej sieczki choćby grubość pocięcia, pogniecenie ziarna, to tutaj często nie zależy to od rolnika, bo sieczkarnia jest usługowa, do sieczkarni jest kolejka, więc na to nie zawsze rolnik ma wpływ. Ale na przykład na uprawę gleby, na sam siew, rolnik ma wpływ prawie stuprocentowy. Jakie tu błędy no, się zdarzają? Pani redaktor, no, no dobrze, weźmy podwórko świętokrzyskiego, prawda, na przykład robiłem z mleczarniami tutaj naszymi, Ostrowiec, Końskie i Włoszczowa, bo to są znane mleczarnie i robiliśmy przygotowanie gleby i i tak dalej. Ale termin zbioru, ubicie silosu, ukrycie silosu, potem czystość tego silosu i w efekcie skarmianie zaprocentuje, że ale to zależy od rolnika. Dlaczego tego nie robią? Dlaczego tego do tej pory nie robią? Moje pytanie jest takie. Pytanie, kiedy siać Jaką odmianę siać, jakie FAO w doborze tych parametrów, które są kluczowe potem dla powodzenia uprawy, z pomocą przychodzi aplikacja Hydraneo. Najlepiej kupować FAO wczesne, które dobrze sypie czy daje duży plon suchej masy, bo za wodę nie płacimy, jeśli chodzi o kiszonkę. Natomiast Hydraneo to jest nasz nowy projekt, bardzo innowacyjny, ale to nie jest projekt, który mówi tak. Kupujcie kukurydzę, czy będzie pustynia Sahara i nie będzie wody, to i tak dostaniecie plot. Nie. To jest pewna wiedza książkowa, sprawdzona, gdzie my mówimy tak, dajemy najlepszą genetykę, rekomendowane, rekomendowane odmiany, które w genach mają zapisaną większą odporność na warunki stresowe, czyli brak wody susza, natomiast tej genetyce trzeba pomóc. Pomóc. I to można wszystko zrobić. Jeżeli my robili, zrobiliśmy tyle, tyle aplikacji Hydraneo i okazuje się, że na przykład rolnik nie dzieli dawek nawozu, czy nie stosuje mikronawozów, czy nie bada kwasowości swojej ziemi, w ogóle nie bada kwasowość ziemi, to jest podstawowa rzecz. Równocześnie I... to można zrobić we własnym zakresie i od ręki. Tak, od ręki, kwasowość. Wiadomo, że jak kwasowość będzie poniżej, grubo poniżej tam siedmiu, obojętnego, no to nawozy nie będą pobierane, bo, bo to wynika z chemii ale tego nie zrobi. I teraz mówi dajemy najlepszą genetykę, która w coboru ma numer jeden w tej chwili, jak nasza 31-250. Dajemy to, za co dzisiaj firma Limagren odebrała, odebrała nagrodę za odmianę od Was. Ale można dawać najlepszą genetykę, jeżeli rolnik nie dołoży tego swojej cegiełki, nie, nie spełni podstawowych rzeczy, nie ubije sylosu, nie uszczelni losu, nie przygotuje gleby, nie zbadaje kwasowości, to chociażby ładował, nie, wi nie wiadomo ile pieniędzy, nic z tego nie będzie. No ja się cały czas zastanawiam, dlaczego plony takie Danii, Belgii, Holandii, gdzie tam rolnictwo jest właściwie szczątkowe, bo tam kraje północne, Piachy i tak dalej, tak. plon rzepaku u nas w Polsce 28 e, kwintali hektara, a tam 40. Tam wydaje się, że mleka średnia 10 tysięcy litrów, a u nas 6. A my już mamy HFy, mamy holszynofryzy. Co do cholery jest? Właśnie to wynika ze złego liczenia, z zaniedbań, najprostszych podstawowych rzeczy.